Církew chlasa prawdą o Bożym milosardenstwie, która była zjewena w ukrzyżowanym a wstalem Chrystu a różnymi sposobami jej wyznawa. Prawy wyznam milosardenstwi możemy tudzież poznać jedynie w osobie Jezysie Krista. Bez siła Bożych o się se skrywa prawie w sobie smrti na krzyżu a w Jeho na cestie wiery każdego, kto wierzy w jedynego Boha, jest rozchodujący a nie z doświadczeniem poznani ludzkiego grzichu a Bożego miłosrdenstwa. Jezus nas rzekł w Ewangeliu swym uczednikom, bądźcie miłosrdni, jako je miłosrdny wasz Otec. Nie sućcie, a nie będziecie sądzeni, Ne zawrchujcie, a nie będziecie Odpuszczajte, a bude wam odpuszczeno. Tematem dzisiejszego urywku jest odpowiedź na otázku, jak konkretnie mamy toto miloserdenstvo uskuteczniować. Przypomnij si, co o tym uczy katechizmus. Osme przykazań zakazuje przekrócować prawdę we wstaz ich k druhym. Człowiek od przyrozenności touży po prawdzie. Ma powinno si a dosviedczować. Pravda jako správnost jednání a lidské řeči se nazywa pravdivost, upřímnost nebo přímost. Pravda neboli pravdivost je cnost, která spočívá v tom, že se projevujeme pravdivě ve svých skutcích, říkáme pravdu svými slovy a varujeme se přitom dvojakostí před a pokrytectví. Nebylo by možné lidské soužití. Gdyby si lidę nawzajem to totiż gdyby si nawzajem nedowierzowali prawdą. Nadci ci utrychanie a pomluwa niczy dobrą powiest, a czest bliżnichom. Uraże i cnost sprawiedności a laski. Przechanieni, nebo wychlubani je prowinieniem proti prawdzie. To placi takie pro ironii, która se snaży zneważyć nikoho tym, že zlovolně zesměšňuje některý rys jeho chováni. Posuzováním druhých lidí spotřebujeme obrovské množství energie. Něj dne v němž by v nas něčí slova nebo činy nevyvolávaly potřebu utworzyć o něm nebo oni vlastní usudek. Mnoho uslyšíme, a uvidíme, a chodnie poznáváme. Pocit rozruszeni, že to vše musíme bez své mysli vytřídit, a udělat si o tom usudek, může být opravdu sklíčující. Poustevníci tvrdili, že posuzování druhých je těžké břemeno, zatímco byt posuzowany druhými je břemeno lehké. Až se nam snad jedną podaży vymanit se z vnitřní potřeby posuzovat druhé, Zażyjemy niezmierną wniczni swobodu. Aż se jedną oswobodzimy od posuzowani, Otwrzemy się pro milosardenstwi. Pata Jeziszowo w bliosławeństwie miłosierdni, na neboć oni dojdą do milosardenstwi. Moglibychom dnes obsad na sledownię. ci, którzy mają z drugimi. Znamy na to byt nieustale przyprawen chapat odpowiedź, stale znowu duwierzować. Je to znameni odliczujący świat ludzi od świata zwierząt, w niemż nie egzistuje soucit. Papież Franciszek uczy, żadnych rzych, nie może smazać jego miloserną bliskost, ani mu zabranić, aby udzielił milost obraceni, jeśli że jej prosimy. Boże milosardenstw ma silu zmienić świat. Je wszak nutne jaki obraz Boha nam przedklada Biblię, a jej spasne poselstwo. Bóg je jednak nekonecznym milosardenstwem, jednak ale i tym, kto wytyczuje lidstwu wielkie zakony żywota, które my, lidę, nie możemy przekroczyć, aniżby bychom se cietili rozruszeni a neszczastni. Amen. Drodzy bracia i siostry, dobrociwy buch nas stale znowu uiszczuje o swem miłosierdziu, aby se i na nas projawila jego łaska, a my dokazalibyd myłosierni. Otewszmy swa serca prośmy. Boże pełne miłosierdziu, schledni na cerkiew, aby jej głos wybizal co lelitstwo ke smirzenie z tobą. Prosimy matie nas. Sklední na své kněze, aby měli trpělivost a pochopení pro ty, kteří hledají pokoj a naději. Prosíme tě, vyslyš nás. Skledni na všechny lidi, aby svým úsilím obnovovali své životy. Prosíme tě, vyslyš nás. Sklední na každého z nás, abychom Tě vytrvale hledali a kajicností měnili svůj život. Prosíme tě, vyslyš nás. Skledni na naše zemřelé aby mogli wiecznie żyć we Twoim świetle. Prosimy Cię, wysłysz nas. Boże nasz Otcze, Ty zachraňujesz lidstwo, które tożi po obraceni. Proto Cię prosimy, dawaj i nam odwachu glitości a pokani, abychom se w tętą postni dobie wnicznie obnowili z Krista, naszego Pana.